Ech. Rosja uzasadnia Rosja lubi dobrodusznie i cierpliwie uzasadniać Ostatnio czyni to jakby częściej Och, dlaczego, dlaczegoż to? Tradycja tłumaczenia jak ludziom rozsądnym Co Rosja miewa na myśli wysyłając armię tu i ówdzia Przeważnie tu a więc tradycja owa jest długa i szacowna. W 1764 roku królem miał zostać wybrany Stanisław August faworyt carycy Katarzyny zwanej Wielką. Aby Polakom nie wpadło coś dziwacznego do podgolonych głów, należało podjąć pewne przyjazne, rzeczy jasne kroki stąd zrodziła się deklaracja uzasadnienia w Uzasadniająca wkroczenie wojsk rosyjskich w granicę Rzeczypospolitej. Jakżeż oni to uzasadniają. Bardzo pięknie. Zbliżanie się Korpusu Wojskiej Cesarskiej Mości Wszech Rosji nie może i nie powinno wzbudzać żadnego podejrzenia w najjaśniejszej Rzeczypospolitej odnośnie wolności i jej bezpieczeństwa wewnętrznego. Liczebność tych oddziałów nie jest dość znaczna, by mogły one cokolwiek przedsięwziąć przeciw prawom i przywilejom narodu, tak wolnego i silnego jak naród polski. Stanowi to zarazem dowód aż nadto przekonujący czystości intencji jej cesarskiej mości Rosji, której nie przyświeca żaden inny cel, jak tylko zachowanie wolności do której wszyscy członkowie składający naród mają równe i niezaprzeczalne prawo. Granice, które oddzielają kraje Rosji od krajów Polski, rozpościerają się po tamtej stronie na 200 mil drogi. Cóż jest więc bardziej naturalne i ważniejsze dla Rosji, niż zwracać baczną uwagę na wszystko, co może zniszczyć wolność i zmącić spokój Rzeczypospolitej. Jej cesarska mość życzyłaby sobie oszczędzić niniejszego wystąpienia, lecz trzeba było ustąpić w obliczu okoliczności, gdzie ani prawa, rozum, miłość ojczyzny nie wzgląd na spokój publiczny nie miały wpływu na umysły. Wojska Rzeczypospolitej, naturalnie przeznaczone do bronienia jej granic, zostały użyte na sejnikach by krępować wolne głosy niezależnej szlachty. Sądy kapturowe zostały ustanowione zbrojną ręką. Co stało się w Grudziądzu jest zbyt świeżej daty, by zatarło się w niepamięci. Rozkazy wydane wojskom Rzeczypospolitej, by zbliżały się do Warszawy, dają podstawy sądzić, że podejmą one działania, jakie widzieliśmy w tamtym mieście. Jej cesarska mość, nasza łaskawa władczyni, życzy sobie tylko zachowania spokoju publicznego i nigdy nie pozwoli, by jedna partia prześladowała drugą z przyczyny przewagi sił. Przede wszystkim, gdy sprawiedliwość nie określi, jak poskromić gwałty i nie wyznaczy dróg postępowania. <śmiech> Dlatego my, niżej podpisania ambasador nadzwyczajny, minister pełnomocny Rosji, wyraźnie oświadczamy w imieniu jej cesarskiej mości naszej łaskawej władczyni w sposób najbardziej uroczysty prymasowi i najjaśniejszej Rzeczypospolitej, że oddziały rosyjskie nie spowodują żadnej przeszkody w obradach, że nie będą mieszały się do żadnej sprawy dotyczącej sejmu walnego i w żaden sposób nie wystąpią, gdyż członkom Rzeczypospolitej gdy członkom Rzeczypospolitej spodoba się powstrzymać gwałty, których celem będzie zmącenie spokoju publicznego lub bezpieczeństwa jednostek. No, bardzo piękny tekst. Drodzy drodze sercu Katarzyny Polacy jakoś nie docenili, że caryca nie życzyła sobie decyzji, którą jednak podjęła zmuszona okolicznościami, Wprowadzając przez niezbyt liczne wojska w granice zaprzyjaźnionego kraju. Niektóre prominentne osobistości Rzeczpospolitej wyrażały swój protest w sposób wyzywający, przysparzając trosk monarchii i znów trzeba było uzasadniać podjęte kroki, co uczynił ambasador rosyjski Mikołaj Repin. Yy, oświadczając między innymi. Oddziały jej cesarskiej mości, mej władczyni, przyjaciółki, aliantki Rzeczypospolitej, aresztowały biskupa krakowskiego, biskupa kijowskiego, wojewodę krakowskiego i starostę dolińskiego z powodu ich prowadzenia się, uwłaczającego godności jej cesarskiej mości, podważającego czystość jej zbawiennych, bezinteresownych i przyjaznych intencji w stosunku do Rzeczypospolitej. O! Niżej podpisany powiadomił najjaśniejszy Sejm pozostający pod protekcją jej cesarskiej mości o stanowczych i uroczystych zapewnieniach kontynuacji tej opieki oraz pomocy i wsparciu jej cesarskiej mości dla zachowania praw i wolności Rzeczpospolitej, z ukróceniem wszystkich nadużyć, które wśliznęły się do rządu sprzecznych z prawami kardynalnymi państw. Jej cesarska mość pragnie tylko dobrobytu Rzeczpospolitej i nie zaprzestanie udzielać jej swego wsparcia dla osiągnięcia tego celu, bez żadnej zapłaty, pragnąc tylko bezpieczeństwa, szczęścia. I wolności narodu polskiego, co już zostało jasno wyrażone w deklaracjach jej cesarskiej mości, które gwarantują rzeczpospolitej jej obecną posiadłości, jak również prawa, formę rządu i przywileje każdego. No jeszcze pięknie. Jeśli wymienieni w oświadczeniu śmiałkowie uwłaszali godność i podważali swoim bezczelnym postępowaniem czystość intencji, to że rzecz całkiem naturalna, że należało ich porwać, bo tak uczyniono, aby w ten nieco gwałtowny, ale nadal dobroduszny sposób przeprowadzić resocjalizację zbłąkanych obiektów. Oczywiste to i niewymagające tłumaczeń, ale zatroskany ambasador nadal cierpliwi i po przyjacielsku uzasadnia z głęboką ufnością resztki rozsądku u polskich podopiecznych. Ale nie poprawni podopieczni, zwłaszcza grupa szczególnie fanatycznych wrogów ładu. Pewnie należało ich zdenazyfikować czy coś. I z zupełnie niezrozumiałych przyczyn zawiązali konfederację parską. Wywołało, wywołało to krzyk rozpaczy naszych rosyjskich krewniaków Wyrażonym w kolejnej, przepełnionym duchem Humanitaryzmu Deklaracji Z prawdziwym żalem Jej cesarska mość dowiedziała się O zgromadzeniach buntowniczych w Barze i Trębowli, Zawiązanych pod sztandarem fanatyzmu i rebelii Może je tylko uważać Zamącicieli spokoju publicznego i wrogów ich własnej ojczyzny, którzy nie bacząc na najświętsze zobowiązania rzeczy pospolitej, nie bacząc na jej prawa, jej spokój, dobrobyt, ośmieli się uczynić podobne powstanie, mając na uwadze tylko swój własny interes, którego szukają w niepokoju i dla niego poświęcając szczęście swojej ojczyzny. Bunt zbrodniczy, które starają się ubarwić oczywistymi powodami, które są tylko pretekstem do przykrycia ich prawdziwych zamiarów, którymi są tylko występna rządza, niepokoje, grabieże, rozboje, pragnienie wzbogacenia się spuścizną publiczną i wzniesienie się ponad prawa, które depczą pod swoimi stopami, by w ten sposób uniknąć kary należnej za ich występu. Te są jedynie powody w połączeniu ze skargą wniesioną 27 marca tego roku zgodnie z wynikiem Rady Senatu, który pragnąc utrzymania porządku, spokoju i praw uznał potrzebę stłumienia i zniweczenia tego zbrodniczego przedsięwzięcia zwrócił się o pomoc do jej cesarskiej mości jako gwarantki praw, wolności i prerogatyw Rzeczypospolitej. By użyła z swych sojuszniczych oddziałów wojskowych, które znajdują się na terytoriach Rzeczypospolitej, by stłumić i wykorzenić tę repelję. W przypadku, gdyby buntownicy nie powrócili do swojej powinności i posłuszeństwa, od ucznienia czego są dalecy, gdy nie chcieli widzieć generała Andrzeja Mokronowskiego wysłanego, by nakłonić ich po dobroci, gdy siłą zmusili wysłanego kuriera, lejtnanta regimentu Hetmana Wielkiego Koronnego Szuszkowskiego do złożenia przysięgi na ich rebelię, nie chcąc go w inny sposób wypuścić, przeciągając sprawy, by mieć więcej czasu na rozlanie swojego jadu i by uwieść tych którzy nie przeniknęli ponurości zbrodniczych zamiarów, używając siły równie jak wszystkich rodzajów buntowniczych uzasadnień, by zwiększyć ich liczebność. więc jedynie powody tutaj przerwałem, bo się rzeczywiście zastanowiłem przez moment nad taką różnicą ton. ja opublikowałem niedawno odezwę komandarma sowieckiego z 1939 roku i czytając tak wyłapuję różnicę między sposobem przedstawiania rzeczy przez carskich Rosjan i bolszewickich Rosjan. No, ale o tym pewnie będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Wracamy do y, tekstu Pnina. Te więc jedynie powody i zobowiązania wysokiej gwarancji, którą jej cesarska mość na siebie przyjęła, zgodną z pragnieniami Rzeczypospolitej są aż nadto wystarczające, by użyła ona swych wojsk w celu stłumienia i zniszczenia zbrodniczego punktu. Zostaną one z pewnością nakłonione do tego, mając na uwadze jej sumienną dokładność do wypełniania zobowiązań jej korony i czuwanie nad szczęściem i pokojem ludzkości. Lecz ci buntownicy, nie zadowalając się swym występnym trybem życia, ośmielili się bezpośrednio zaatakować jej cesarską mość, jej imperium, publikując druki buntownicze, by nakłonić do rewolty własnych poddanych cesarzowej, by skłonić swoich współobywateli, by traktowali je jako wrogów, tak jak ogłosili oni w swoich pismach, którymi są manifest 7 marca, uniwersał z 16 kwietnia opublikowany przez dwóch z ich przywódców konsekwencji pierwszego okazali zuchwałość zaatakowania wojskiej i cesarskiej mości i zatrzymali u siebie lejtnanta pułkownika Wołkowa, który został do nich wysłany, by ich dobroci nakłonić, by powrócili do swojej powinności. Taki manifest mogła wydać tylko banda takich łajdaków, jakimi oni są. No, nareszcie słowa prawdy, horrenda, No tak ładnie tutaj wszystko sformułowane. A no, łajdacy i cześć. Taki manifest mogła wydać tylko banda takich łajdaków, jakimi oni są. Podobnymi ekscesami swoim występnym trybem życia. Nie zdołają zniweczyć i odsunąć wszystkich środków zaradczych, jakie mogłyby im nasunąć współczujące serce jej cesarskiej mości, jej wojska, na skutek wyżej wymienionych przyczyn otrzymały rozkaz podjęcia działań przeciwko tym buntownikom, im podobnym, tak, jak zasługuje na to ich zbrodniczy tryb życia i by traktować ich jako nieprzyjaciół jej imperium, ich własnej ojczyzny, i mącicieli spokoju publicznego, by ścigać i ukarać ich za ich zuchwałą i buntowliczą śmiałość. Jej cesarska mość, zawsze gotowa do wypełnienia jej zobowiązań, do zapewnienia szczęścia i pokoju ludzkości, do odróżniania dobrych patriotów, rozkazując tę słuszną, niezbędną karę, zarządziłaby dobrzy patrioci, miłujący pokój i spokojność swojej ojczyzny, znaleźli pewne schronienie i trwałą opiekę w wojskach jej cesarskiej mości które zostaną użyte dla bezpieczeństwa ich dóbr i ich osób, jak też ich wolności, praw i prerogatów. Jej wysoka protekcja i życzliwość nie mają granic dla tych, którzy na nie zasługują, wypełniając rzetelne obowiązki patriotów. Pierwszym z których jest zachowanie pokoju i spokoju Rzeczpospolitej. To jest to, co niżej podpisanemu rozkazano ogłosić w imieniu jej cesarskiej mości i jego władczyni dodając najusilniejsze i najbardziej stanowcze zapewnienia o jej nieustannej, niewzruszonej przyjaźni do jego królewskiej mości króla Polski i Rzeczypospolitej przyjaźni, która zasadza się na jej najuroczystszych zapewnieniach i których jej cesarska mość nie zaprzestanie wypełniać w całej swojej rozciągłości. Tyle retmin. No, niestety w wyniku absolutnej tempoty polskich patriotów jej cesarska mość była jednak zmuszona zaprzestać wypełniania najuroczystszych zapewnień i porobiło się. Oj, porobiło. I czyja to wina?